lubi pieniądze – stwierdził Sargior, który sam był zaskoczony tą myślą. – To prawda – zgodził się Tarin. – Ktoś mógłby sprzedać informację, że widziano, jak we troje piliśmy piwo, tak jak widzą nas teraz. Ale po pierwsze, Gorgol jest zbyt skąpy, by przekupywać ludzi – a po drugie to, że razem piliśmy marcowe o niczym nie świadczy. Wszak rozmawialiśmy wtedy o wiperach, które coraz częściej nawiedzają bagniska. Nieprawdaż? Prawda. Świetnie. Rzekł Tarin i wstał. Ale żeby nie kusić losu, przez jakiś czas nie będę już pijał z tobą piwa. Nim sprawa nie przycichnie. Lepiej, żeby nas nie kojarzono. Zgadzam się. Bywaj, Sargiorze. Bywaj, Talinie. Okrutnie mi żal, Dreda, rzekł na odchodnym parobek. Mało miałem tak oddanych przyjaciół, a tu wystarczyło mu poświecić cyckami przed oczami, a już rzucił wszystko i nawet się nie obejrzał. Baby już tak mają. – odparł Sargior. – Za dostęp do swych wdzięków żądają całkowitego oddania. Żadnych kolegów, żadnego piwa, żadnych oberży, a już na pewno żadnego wypadu na dziewuchy. – Co prawda, to prawda – westchnął z nieukrywanym żalem Tarin i opuścił karczmę. Sargior wrócił do swego alkierza po oręż i sakwę, wciąż odczuwał nieprzyjemne konsekwencje wczorajszej bijatyki, jednak były one o wiele mniej dokuczliwe niż się spodziewał. Usiadł na łóżku, przetarł oczy i postanowił ruszyć do górnego miasta. Zbliżając się do celu czuł narastającą ciekawość i niepewność. Zdążył się bowiem przekonać, że w tym świecie nawet najbardziej niewinna sytuacja może przerodzić się w nie lada przygodę. A przygody bywają równie ekscytujące, co niebezpieczne. Dochodząc do Majdanu minął straż, która patrolowała okolice. Spotkał ją pierwszy raz, od kiedy znalazł się w grodzie. Widać strażnicy wiedzieli, że w Górnym Mieście było o wiele bezpieczniej niż w innych częściach Waren, dlatego trzymali się podczas obchodów tej dzielnicy. Po chwili Sargior stanął przy kapliczce, ale nikogo przy niej nie było. Postanowił poczekać na maga. Czekanie jednak szybko mu obmierzło. I udał się pod szubienicę, aby popatrzeć na kilkudniowego już wisielca. Był nim mężczyzna nie młody, ale i niezasługujący na miano starca. Twarz miał siną, a spod pół przymkniętych powiek spoglądały wybałuszone oczy. Przylepione do czoła włosy były tłuste i upaskudzone przez ptactwo. Całości nieprzyjemnego obrazu dopełniał rozdęty od gazów brzuch. Wisielec bujał się lekko, choć Sargior nie czuł żadnego wiatru. Nagle usłyszał kroki. Odwrócił się w tym kierunku. Od strony kapliczki nadchodził mak ognia, stukając kosturem w brukowany dukt. Nie dość, że turpista to jeszcze awanturnik. Sarknął Marsim, który jak wielu mieszkańców Waren nie miał zwyczaju witać się ze znajomymi. – Coś ty wyczyniał, chłopcze? co twoje jest bardziej podobne do wisielca, którego tak podziwiasz niż do zwykłego obywatela? – Wypadki chodzą po ludziach – odparł Sargior. Mam nadzieję, że dzisiaj żaden na ciebie nie wpadnie, skomentował Mac. Ja również. Chodź ze mną i słuchaj uważnie, rzekł Marsim. I oczywiście nie przerywaj. Ruszyli w stronę ratusza. Sargior miał okazję przyjrzeć się starcowi. W bibliotece było zbyt ciemno na dostrzeżenie szczegółów. Ale teraz, przy zachodzącym świetle, Sargior szybko otaksował fizjonomię maga. Była ona typowa dla człowieka, który dożył sędziwego wieku. Starzec był niski i mocno się garbił. Kostur, którego koniec zdobił szkarłatny kryształ, był nie tylko jego bronią i symbolem przynależności do zakonu ognia, ale także podporą. Sylwetka maga prezentowała się nad wyraz licho i sprawiała wrażenie bardzo kruchej. Twarz natomiast miała kolor pergaminu, bardzo pogniecionego pergaminu. Białe jak mleko włosy wyrastały już tylko w okolicy małżowin usznych, za to jak na złość rosły bujnie w uszach i nosie. Jedyną częścią ciała starca, która zachowała młodość, były błękitne oczy. Sprawa wygląda następująco, zaczął Marsim. Naszego burmistrza spotkała wielka przykrość. Kilka dni temu jego żona poroniła. Mac zrobił pauzę. Ale czujny Sargior nie zadał pytania, wiedząc, że skończy się to naganą. Od tego czasu, kontynuował zawiedziony mak, burmistrzana wiedza duch, poltergeist, a najprawdopodobniej najzwyczajniejszy poroniec. Kolejna pauza. Sargior milczał. Odprawię prosty egzorcyzm. Twoje zadanie jest proste, masz dopilnować, aby nikt mi nie przeszkadzał w inkantacji. Patrząc na twą facjatę, myślę, że nie przysporzy ci to problemu. Ponadto, gdy obrzęd zostanie zakończony, będziemy czuwać na zmianę. Jeśli do rana nic się nie wydarzy, egzorcyzm można uznać za udany, a sprawę za rozwiązaną. Tylko tyle? powiedział z zawodem w głosie Sargior. Marsim tylko na to czekał. Kazałem ci nie przerywać. Cóż za dezynwoltura? Westchnął i wzniósł oczy ku niebu, które było już całkiem szare. Sargior czuł rozczarowanie, acz z drugiej strony ucieszył się, że nie będzie musiał zmagać z żadnymi nadprzyrodzonymi mocami. Dom burmistrza, jak na głowę miasta przystało, znajdował się na górnym piętrze ratusza. Drzwi, w które Marsim bezceremonialnie walił kosturem, otworzył im młody pajuk który przeprowadził ich przez pomieszczenia administracyjne. Rychło znaleźli się na piętrze, gdzie przywitali ich burmistrz z żoną. Część mieszkalna budynku składała się z długiego westybulu, pokoju gościnnego, dwóch sypialni oraz pokoju przeznaczonego docelowo dla potomka. Małżeństwo przyjęło ich w pokoju gościnnym który był urządzony bogato i w dobrym guście. Burmistrz okazał się brzuchatym, wąsatym i eleganckim mężczyzną w wieku późnej dorosłości, co bardzo zaskoczyło Sargiora, gdyż jego małżonka była młodą, energiczną i promienną blondynką. Sargior od razu zwrócił na nią uwagę. Ku jego zdziwieniu mak ognia zrobił to samo. Marsim poprosił gospodarza, by wyznaczył miejsce, w którym będzie mógł egzorcyzmować. Jak się bowiem okazało, w egzorcyzmach mających na celu uspokojenie porońca muszą brać udział ojciec i matka nienarodzonego dziecka. Burmistrz wybrał pusty pokój, w którym stało jedynie kilka mebli i kołyska. Mak kazał przygotować miskę wody, gromnicę oraz rzeźbiony w pszczelim wosku pentakl. Następnie poprosił Sargiora, by wyszedł i pilnował, by nikt nie wszedł do pokoju, dopóki nie zakończy egzorcyzmu. Zawiedziony Sargior stanął przed drzwiami. Oparł się plecami o ścianę, skrzyżował ręce na piersi i przybrał minę na poły groźną, na poły rozczarowaną. Zrozumiał, że jego zadanie było całkowicie pozbawione sensu, bo któż mógłby wejść do pokoju poza skromną służbą, która uprzedzona przez pana domu na pewno by tego nie zrobiła. Sargior. W ramach zemsty, za dokonany przez Marsima Afront, postanowił najzwyczajniej w świecie podsłuchiwać. Upewniwszy się, że w westybulu nikogo nie ma, przyłożył ucho do drzwi, jednak srogo się zawiódł. Bo poza pojedynczymi pluskami wody i ciągłym mruczeniem maga nie usłyszał nic. Żadnych krzyków przerażonych rodziców, żadnego zawodzenia potępionej duszy, żadnych hałasów wywołanych trzaskaniem i uderzaniem o ścianę przedmiotów nieożywionych, żadnych rozkazujących krzyków egzorcyzmującego maga. Po chwili ciszy, Sargior domyślił się, że proceder dobiegł końca, więc odsunął się od drzwi. I przybrał pozę strażnika, by nie dać magowi asumptu do imputowania. Po chwili w westybulu zjawiło się skonsternowane małżeństwo i marsim. Sargior usłyszał końcówkę słów maga. Reasumując, prawił starzec. Jeśli dzisiejszej nocy nie nawiedzi nas, nasz niematerialny przyjaciel, problem możemy uznać za rozwiązany. Jeśli zaś nawiedzi, wtedy będziemy się głowić. Sargior zauważył, że żona burmistrza wyglądała na przygaszoną. Szybko jednak pomyślał, że nie ma się czemu dziwić, która kobieta nie załamałaby się na wieść o tym, że jej nienarodzone dziecko błąka się, zawieszone między wymiarami, pod postacią ducha. Burmistrz odprawił żonę do sypialni, a sam zaprowadził swych gości do drugiego pokoju, w którym znajdowało się łóżko, stolik, dwa głębokie wyściełane fotele oraz Regały wypełnione licznymi książkami i dokumentami. Przez kwadrans dotrzymywał im towarzystwa, zabawiając opowiastką o remoncie bramy leśnej, po czym zapytał, co jest im potrzebne, by umilić nocne czuwanie. Marsim poprosił o dwie karawki wina oraz kości do gry. Burmistrz osobiście zrealizował skromne zamówienie, po czym zostawił ich samych. Gdy zamknął drzwi, mak rozlał wino do szklanych kielichów. Sargior upił malutki łyczek i stwierdził, że dawno nie kosztował równie smacznego trunku. Sądziłem, zaczął Marsim, że będziemy spali na zmianę. Jednak po głębszym zastanowieniu stwierdzam, że lepiej będzie, jak będziemy czuwać razem. Będę także co jakiś czas kontrolował pokój sypialny naszych gospodarzy. Egzorcyzmy się nie udały? Zatroskał się Sergior. Sam proces wypędzania przebiegł bez zakłóceń. Ale przeczucie podpowiada mi, że coś było nie w porządku, stąd ta ostrożność. Sargior zauważył, że mak zaczął się z nim spoufalać. Jego głos nie był już cierpki ani władczy. Po opróżnieniu kolejnego kielicha wina, Marsim zaczął uczyć grać swego towarzysza w kości. Po uprzednim złajaniu go, że nie posiada tak ważnej i przydatnej umiejętności. Po kilku partiach, kiedy Sargior zaczął wreszcie wygrywać, sprytny starzec zarządził przerwę i udał się do sypialni burmistrza. Gdy wrócił, stwierdził, że wszystko jest w porządku i ponownie zasiadł w fotelu. Nie rozpoczął jednak gry. Cisza, przytulny pokój, ciepło, które było wynikiem pracy pieca znajdującego się w podziemiach ratusza protoplasty pieców grzewczych oraz migoczące wesoło płomyki świec tkwiących w równym rzędzie w kandelabrze a także wino sprawiły że Marsim nabrał ochoty na zwierzenia zaczął snuć opowieść która wbrew obawom Sargiora okazała się bardzo interesująca stary mak Wrócił pamięcią do czasów swej młodości, kiedy był jeszcze początkującym adeptem magii. Jego pierwszym samodzielnym zadaniem było eskortowanie księżniczki prowincji Malagant do jej domu. Księżniczka, będąca młodą kobietą o nieprzeciętnej urodzie i inteligencji, była idealnym posłańcem i dyplomantką. Co Skrzętnie wykorzystywał jej ojciec. Mistrz Marsima, ówczesny wielki mak, przyjmował ją wraz z królem Robarem w nadmorskim mieście Gond. Po skończonej naradzie okazało się, że załoga, z którą księżniczka miała wracać do Malagantu, złożona była z doświadczonych marynarzy i zahartowanych rycerzy, lecz nie posiadała w swoich szeregach ani jednego maga. Marsim bez zastanowienia zgłosił się na ochotnika i zaoferował swą pomoc jako zaklinacz wiatrów. Mistrz zgodził się, ale pod jednym warunkiem. Zażądał, aby Marsim przyjął do swego ciała ducha przewodnika który pozwoli mu bezpiecznie wrócić do Gontu, gdy skończy się już jego zadanie. Adept zgodził się. I tym sposobem młody Mak wyruszył do malagantu w wyśmienitym towarzystwie urodziwej księżniczki oraz w towarzystwie bezcielesnego przewodnika, który mógł zsyłać na maga wizję i dawać mu cenne rady, chroniąc tym samym od niebezpieczeństwa. Podczas rejsu Marsim wszedł w mniej oficjalne stosunki z księżniczką. Często spacerowali po pokładzie, ciesząc się swoim towarzystwem, znajdowali wspólny język i rozmawiali na różne tematy, nawet te krępujące i wstydliwe. Już wtedy młody adept zauważył, że przewodnik mieszkający w jego ciele ma swoją wolę, świadomość i charakter. A był to charakter kobiety, zazdrosnej kobiety. Duch przewodnik objawiał się Marsimowi podczas snu, jako półnaga niewiasta o wybujałych kształtach. Za dnia zaś słyszał w uszach jej ciepły głos, który stawał się lodowaty, gdy tylko w okolicy pojawiała się księżniczka. Eskortowana dama wnet stała się kością niezgody pomiędzy magiem a jego przewodnikiem. Konflikt narastał, gdy pewnego dnia statek znalazł się w zasięgu sztormu. Dzięki Marsimowi okręt nie zatonął, ale został rzucony na rafę, która pocharatała jego dno. Mak stał się bohaterem co jednak nie zmieniało faktu, że statek wymagał naprawy. Księżniczka postanowiła zakotwiczyć go przy najbliższej wyspie i wyremontować w miarę możliwości. Wyspa, których w tej części morza było pod dostatkiem, pojawiła się na horyzoncie jak na zawołanie, ale okazała się bezludna. Stolarze i cieśle wzięli się do likwidowania uszkodzeń, zaś załoga wyległa na wyspę i założyła prowizoryczny obóz. Dało to więcej czasu dla Marsima i księżniczki. Tęskniąc już do swego towarzystwa, spędzali ze sobą niemal każdą chwilę ku niezadowoleniu przewodniczki. Mak ignorował jednak złość i protesty ducha, którego przyjął, aby mu służył a nie inkomodował. Jednak kiedy Marsim i jego wybranka znaleźli się w bardziej intymnej sytuacji, zazdrosny przewodnik pokazał, jak wielką władzą dysponuje. Spowodował, że Marsim stracił przytomność, kiedy tylko jego usta zetknęły się z ustami niewiasty. Kiedy młody adept doszedł do siebie, uniósł się wielkim gniewem i wyprawił pierwsze egzorcyzmy w swej karierze. Przewodniczka błagała go o litość, przysięgała lojalność, wierność i poddańczość. Kusiła nawet lubieżnymi wizjami, których fantazja i finezja zaskoczyłaby niejednego mężczyznę. Marsim zachował w pamięci te wizje i potem nieraz inspirował się nimi w przyszłych podbojach. Ale wtedy na bezludnej wyspie. Duch przewodniczka został wygnany. Mak odkrył wtedy swój talent i stał się specjalistą od spraw egzorcyzmów. Wolny od zazdrosnego ducha dokonał tego, co dokonać się musiało. Tymczasem statek został naprawiony szybciej, niż by tego chciała księżniczka i Marsim. Odstawiwszy damę do malagantu, Zadanie adepta dobiegło końca. Co prawda obiecał swej lubej, że jeszcze się spotkają oraz przysiągł wierność, ale życie tak niefortunnie się potoczyło, że ani obietnicy nie spełnił, ani słowa nie dotrzymał. Odczuł jednak brak przewodniczki, gdyż jako niedoświadczony podróżnik wracał do swego mistrza trzy razy dłużej niż... Zrobiłby to z duchem. Jednak przedłużająca się podróż dała początek kolejnym przygodom adepta. O tych Marsim już jednak nie opowiedział, gdyż wstał z fotela i udał się do pokoju gospodarzy na kolejną kontrolę. Opowieść starca była tak zajmująca, że Sargior wypił już połowę karawki. Marsim, jako że dużo mówił, także często zwilżał sfatygowane gardło, opróżniając naczynie. Sargior poczuł ogarniające go ciepło. Wino usypiało i uświadomił sobie, że w takim stanie nie będzie mógł czuwać przez całą noc. Korzystając z chwilowej nieobecności maga, sięgnął do sakwy po naparstek białego proszku który według zapewnień Haruspika odpędzał sen na całą noc. Bez zastanowienia przytknął na parstek do dziurki w nosie, drugą zaś zatkał palcem, odważnie zrobił głęboki wdech. Poczuł, jakby wpuścił do zatok robaka. Łzy stanęły mu w oczach. Miał ochotę wydrapać w czole otwór i wyciągnął to, co wciągnął. Było to jednak niemożliwe. Powoli zaczął się uspokajać, wytarł łzy w ręka w koszuli i czekał. Na powrót maga. Marsim wrócił po chwili i stwierdził, że małżeństwo śpi spokojnie. Kiedy Descartes miał okazję wyrobić sobie tak dobre zdanie o twojej personie, która na pierwszy rzut oka robi jak najbardziej pejoratywne wrażenie, zaczął bez ogródek. Sargior, mając w pamięci wcześniejsze zwierzenia, Maga, czuł, że powinien odpowiedzieć na zadane mu pytanie i zdradzić przygody, jakiego spotkały, zaczął opowieść od tego, iż udał się do wschodniej świątyni. A tam zastał Dekarda i Rogę. Szczegółowo opisał podziemia i walkę z ich strażnikami. Barwnie odmalował też pojedynek z Lorimem. Marsim kiwał głową. Rozumiem teraz, skąd tyle potłuczeń, skomentował. Tuszę, że to efekt potyczki z demonem. Wybacz, stercowi, ale wtedy w bibliotece nie wiedziałem, że jesteś tak sfatygowany. Sargior po raz kolejny poczuł się w obowiązku powiedzenia prawdy. Z dumą opowiedział magowi o tym, jak pomógł Dredowi w ucieczce oraz, że jego walka z Gorgolem była częścią chytrego planu i że to właśnie walka na arenie przyprawiła go o siniaki. Marsim uderzył się pięścią w kolano z zadowolenia. – Myślałem, że trafił mi się za pomocnika byle chłystek – rzekł, śmiejąc się. – A tu siedzę obok tak interesującej persony. – Stary jestem, a wciąż powtarzam te same błędy i oceniam ludzi po pierwszym wejrzeniu. Sargior uśmiechnął się, połychtany mile słowami maga. Nagle oczy starca zaświeciły się niebezpiecznym blaskiem. Jedna rzecz bardzo mnie intryguje, a mianowicie, co skierowało Twe kroki do wschodniej świątyni? Jaki miałeś cel lub motyw w odwiedzeniu tak odludnego miejsca? Sargior zląkuł się tego pytania. Obawiał się, że od nitki do kłębka podczas całonocnej indagacji starzec odkryje tajemnicę Sargiora. Jednak życie przygotowało dla obu o wiele ciekawszy scenariusz niż całonocna pogadanka przy winie i kościach. Od udzielenia odpowiedzi na kłopotliwe pytanie uratował Sargiora okropny i przenikliwy krzyk. Tak cienki, że z powodzeniem można go nazwać piskiem. Wydająca ten krzyk osoba musiała być bardziej niż przerażona. Starzec zerwał się z fotela z zaskakującą zwinnością, porwał swój kostur i ruszył do sypialni, w której spało małżeństwo. Sargior pobiegł za nim. Max impetem otworzył drzwi, które zatrzymały się na ścianie. Ich oczom ukazał się widok, który zapadł głęboko w pamięci Sargiora i nieraz wracał do niego podczas nocnych koszmarów. Krzyczącą osobą okazała się młoda żona. Siedziała na łóżku i jedną ręką okrywając się po szyję kołdrą, Drugą wskazywała palcem coś, co i bez tego rzucało się w oczy. Obok niej leżał sparaliżowany strachem burmistrz. Na skraju łoża, kilka cali nad puchowym materacem, unosiło się widmo nie więcej niż jednorocznego dziecka. Niemowlę krzywiło twarzyczkę i machało w nieukrywanej złości zaciśniętymi rączkami. Płakało przy tym. Tak, że krajało się serce. Sargior przyjrzał się zjawisku i stwierdził, że malec był jakby przeźroczystym hologramem, ale na tyle wyraźnym, by być widzialnym nawet dla osoby o słabym wzroku. Marsim bez zastanowienia wymierzył w lewitującego malucha swym kosturem i wymruczał zaklęcie. Ze szkarłatnego kryształu wylało się czerwonawe światło. Widmo odwróciło się w stronę wiązki światła i skrzywiło twarz w demonicznym grymasie. Sargior nie wierzył własnym oczom. Kontury facjaty dziecka zaostrzyły się, w ustach błysnęły ostre zębiska, białka oczu zalały się czernią, a skóra pokryła się drobnymi, szarymi żyłkami. Zdarzenie to trwało nie więcej niż sekundę, po której niemowlę wystrzeliło z pokoju, otwierając tajemniczą siłą... Okute w żelazne ramy okno sypialni. Roztrzaskane szkło posypało się z brzękiem na bruk. – Za nim! – ryknął mak ognia. Powodowany ponagleniem przez maga oraz szumiącą w głowie mieszanką wina i białego proszku, Sargior, całkowicie lekceważąc instynkt samozachowawczy, Dopadł okna i skoczył. Upadek z wysokości niechybnie skończyłby się śmiercią lub trwałym kalectwem, gdyby nie czekająca na zrzucanie do piwnicy kupa torfu, która zamortyzowała lwią część impetu. Mężczyzna podziękował w duchu piecu grzewczemu i ześliznął się ze sterty opału. Przez okno wychylił się marsim. Rzucił w kierunku Sargiora kostur i zawołał – Arrakis! Sargior chwycił w locie laskę i ruszył w kierunku ulicy, w której, jak mu się zdawało, znikło widmo. Biegł, głośno oddychając ustami. Dotarłszy do wąskiej uliczki na jej końcu zobaczył, jak hologram dziecka znika za następnym zakrętem. Puścił się więc pędem w tym kierunku. Poroniec prowadził go przez coraz to węższe, krótsze i ciemniejsze uliczki. Sargior zorientował się, że w szaleńczym pościgu już dawno opuścił górne miasto. Nie czuł zmęczenia, co go bardzo zdziwiło. Mijając budynek manufaktury domyślił się, że znalazł się w dolnym mieście. Niemowlę nagle znikło. zostawiając Sargiora, na skrzyżowaniu ulic. Już chciał zaryzykować i puścić się pędem w stronę bramy leśnej, kiedy usłyszał basowy krzyk. Krzyk przepełniony strachem. Szybko zorientował się, że dochodził on z przeciwnego kierunku niż ten, w którym chciał ruszyć. W pobliskich kamieniczkach zapaliły się światła. Ludzie zaalarmowani krzykiem zaczęli się budzić. Sargior szybko zlokalizował źródło hałasu. Dochodziło ono z parterowego, malutkiego domu mieszkalnego. Sargior potężnym kąpniakiem wyważył drzwi, skrzywił się z bólu, gdyż wśród stopie zabolało go okrutnie i wskoczył jednym susem do kościoła. Ogarnęło go uczucie déjà vu. W rogu pomieszczenia. Stało łóżko, a na nim leżał przerażony młody mężczyzna i darł się w niebo głosy. A że był to przedstawiciel klasy robotniczej o szerokiej piersi i grubym gardle, Sargior dziwił się, że przerywany tylko po to, by nabrać w płuca powietrza krzyk, obudził jedynie mieszkańców sąsiedniej kamienicy, a nie całego miasta. Obok łóżka przerażonego mężczyzny lewito...